Tego popołudnia o 3.30 Harry, Ron i inni gryfoni zebrali się na wielkim trawniku przed zamkiem, aby odbyć pierwszą lekcję latania. Był słoneczny dzień, lekki wietrzyk mierzwił trawę pod ich stopami, kiedy schodzili łagodnym zboczem ku gładkiej, płaskiej łące, za którą majaczyła ciemna linia zakazanego lasu. — Ślizgoni już tam byli, a na ziemi leżało w równym rzędzie dwadzieścia mioteł. Harry słyszał, jak Fred i George Wesleyowie wybrzydzają na szkolne miotły, twierdząc, że niektóre z nich wpadają w wibracje, jeśli poleci się za wysoko albo ściągają w lewo. Pojawiła się ich nauczycielka, pani Hutch. Miała krótkie, szare włosy i żółte oczy jastrzębia. — Na co czekacie? — — Przywitała ich opryskliwie. — Niech każdy stanie przy miotle. No, dalej. Nie ociągać się. Harry zerknął w dół na swoją miotłę. Wyglądała na starą. Niektóre witki sterczały pod dziwnymi kątami. — Wyciągnąć prawą rękę nad miotłą — zawołała pani Hucz — i powiedzieć do mnie. Do mnie wrzasnęli wszyscy. Miotła Harego natychmiast podskoczyła do jego ręki, ale był jednym z niewielu, którym to się udało. Miotła Hermiony Granger potoczyła się po trawie, a miotła Neyvilla ani drgnęła. Harry pomyślał, że może miotły, tak jak konie, wyczuwają, kiedy ktoś się boi. W głosie Neyvilla wyczuwało się lekkie drżenie, po którym można było wyraźnie poznać, że wolałby nie odrywać stóp od ziemi. — Pani Hucz... Pokazała im, jak dosiąść miotły, żeby się z niej nie ześliznąć, a następnie przeszła wzdłuż szeregów, poprawiając pozycję i chwyty. Har i Ron ucieszyli się, kiedy powiedziała Malfoyowi, że źle to robi. Uwaga! Kiedy usłyszycie gwizdek... Odepchniecie się mocno nogami od ziemi. Utrzymujcie miotły w równowadze, wznieście się na kilka stóp i lądujcie, wychylając się lekko do przodu. Na mój gwizdek. Trzy... Dwa. Neville zbyt przerażony perspektywą oderwania się od ziemi, poszybował w powietrze, zanim pani Hucz przytknęła gwizdek do warg. Wracaj! krzyknęła, ale Neville leciał prosto w górę jak korek wystrzelony z butelki. Dwanaście stóp, dwadzieścia stóp. Harry zobaczył jego białą twarz, przerażone spojrzenie wbite w uciekającą ziemię, otwarte usta, przechylenie tułowia w jedną stronę, w drugą i łup! Rozległo się głuche, nieprzyjemne łupnięcie i Neyvil leżał już w trawie jak worek kartofli. Jego miotła nadal wznosiła się w górę, potem skręciła leniwie ku zakazanemu lasowi i znikła im z oczu. Pani Hucz pochylała się nad chłopcem blada jak on. Złamany nadgarstek mruknęła. No chłopcze, nic ci nie będzie, wstawaj! Wyprostowała się i zwróciła do całej klasy Zabieram tego chłopca do skrzydła szpitalnego Niech nikt nie waży się ruszyć z miejsca, zanim nie wrócę Wystarczy, że któreś z was dotknie miotły A wyleci z Hogwartu, zanim zdąży wypowiedzieć Quidditch No chodź, kochaneczku Neville ze łzami na policzkach, ściskając się za nadgarstek, powlkuł się przez trawę, objęty jej ramieniem. Gdy tylko się oddalili, Malfoy wybuchnął głośnym śmiechem. — Widzieliście jego twarz, jak kawał białej plasteliny! — Ślizgoni uznali to za świetny dowcip. Zamknij się, Malfoy, warknęła Parvatti Patil. Co, bronisz Longbottoma? Zapytała kpiącym tonem Pansy Parkinson, jedna ze ślizgońskich dziewczyn. Nigdy bym nie pomyślała, Parvatti, że lubisz takie małe, tłuste, rozmazane maluchy. Zobaczcie, krzyknął Malfoy, podbiegając i podnosząc coś z trawy. To ta głupia zabawka, którą mu przysłała babcia. W jego ręku błysnęła przypominajka. Oddaj to, Malfoy, powiedział cicho Harry. Wszyscy zamilkli. Malfoy uśmiechnął się drwiąco. Chyba ją tutaj gdzieś zostawię, żeby Longbottom mógł ją znaleźć, na przykład na drzewie. — Oddaj ją! — ryknął Harry, ale Malfoy wskoczył na swoją miotłę i odbił się od ziemi. Nie chłamał. Naprawdę umiał latać to całkiem nieźle. Podleciał aż do korony wielkiego dębu i zawołał. — No, Potter, weź ją sobie! — Harry chwycił miotłę. — Nie! — krzyknęła Hermiona Granger. — Pani Hucz mówiła, żebyśmy nie ruszali się z miejsca. Wszyscy będziemy mieli przez ciebie kłopoty. Harry nie dbał o to krew pulsowała mu głośno w uszach. Dosiadł miotły i odepchnął się mocno od ziemi. Wystrzelił w powietrze jak pocisk. Pęd rozwiał mu włosy, a szata łopotała za nim jak żagiel. Poczuł gwałtowny przypływ dzikiej radości. Uświadomił sobie, że robi coś, czego nigdy się nie uczył, że to bardzo łatwe i cudowne. Zadarł lekko kij, żeby wznieść się jeszcze wyżej, a z ziemi usłyszał podniecone wrzaski dziewczyn i donośny okrzyk podziwu Rona. Zakręcił ostro ustawiając się przodem do Malfoja. Malfoy miał dość głupi wyraz twarzy Oddaj ją, zawołał Harry Albo zrzucę cię z miotły Tak, odpowiedział Malfoy Starając się drwiąco uśmiechnąć Ale nie bardzo mu to wyszło W jakiś sposób Harry wiedział, co zrobić Wychylił się do przodu Zacisnął obie dłonie na kiju I wystrzelił ku Malfojowi jak oszczep Malfoy w ostatniej chwili Usunął mu się z drogi Harry zakręcił ostro w miejscu i zatrzymał miotłę Z dołu doleciały oklaski Nie ma tu twoich goryli, Malfoy Nikt cię nie obroni Zaraz skręcisz kark Zawołał Harry Najwyraźniej do Malfoja też to dotarło Więc złap ją, jeśli potrafisz Krzyknął i cisnął szklaną kulkę Wysoko w powietrze, a sam poszybował ku ziemi Harry zobaczył, jak na zwolnionym filmie, że kulka wznosi się, zatrzymuje i zaczyna powoli opadać. Pochylił się, skierował koniec miotły ostro w dół i w następnej chwili poszybował za spadającą kulką z zawrotną szybkością. Powietrze gwizdało mu w uszach, mieszając się z wrzaskami obserwujących to kolegów. Wyciągnął rękę, schwycił kulkę zaledwie o stopę nad ziemią, poderwał miotłę i wylądował miękko na trawie z przypominajką w ręku.